Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenie IMGW przed wichurą w 12 województwach najsilniej wieje na wybrzeżu. Zarówno USA, jak i Iran odrzuciły propozycję 45-dniowego zawieszenia broni. Przed misją Artemis najważniejszy moment. W nocy statek Orion okrąży Księżyc. Nie należy stać pod drzewem czy lekką konstrukcją, jak wiata autobusowa i tramwajowa, ostrzega komenda główna Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy apelują o usunięcie z balkonów i tarasów rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed wichurą w 12 województwach. Najsilniej wieje na wybrzeżu. Na Lubelszczyźnie około 10 tysięcy odbiorców jest wciąż bez prądu. Strażacy w tym regionie od rana interweniowali prawie pół tysiąca razy, mówi starszy brygadier Michał Badach. Prawie 400 wiatrołomów, doszło też do uszkodzenia ponad 80 budynków. Większość z nich to budynki mieszkalne. Zdarzenia dotyczyły przede wszystkim północnej, centralnej części województwa lubelskiego. Jedno z poważniejszych zdarzeń to w miejscowości Bobrowniki, w powiecie ryckim. Tam doszło do uszkodzenia linii energetycznej i porażenia prawdopodobnie niegroźnego 45-letniego mężczyzny. Doszło również do uszkodzenia trakcji kolejowej przy torach w miejscowości Rudnik, Kolonia, to jest powiat kraśnicki.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 Ważą od 5 do 7 stopni na Wybrzeżu i Północnym Wschodzie, a na pozostałym obszarze od 10 do 13. Kolejne dni nadal chłodne z coraz zimniejszymi nocami, które przyniosą spadki temperatury poniżej 0 stopni. Taka pogoda utrzyma się do drugiej połowy tygodnia niemal w całym kraju. Daria Kania, Polskie Radio. Prezydent USA nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem, przekazała stacja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu. Propozycja zakładająca otwarcie cieśniny Ormus została przygotowana przez mediatorów. Plan przesłano wczoraj USA i Iranowi. O odrzuceniu tej propozycji także przez Teheran poinformowała oficjalna irańska agencja informacyjna. Donald Trump stwierdził, że wtorek jest ostatecznym terminem zawarcia porozumienia i zagroził, że jeśli cieśnina Ormus do tego czasu nie zostanie otwarta, Iran straci wszystkie elektrownie i mosty. UNICEF apeluje o wsparcie dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. W tej chwili najbardziej potrzebna jest pomoc medyczna, mówi Kamil Szwarbuła z UNICEF Polska. Dostarczanie przede wszystkim tych środków pierwszej pomocy, leków, ale też szczepionek. Kolejna sprawa, że mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy zostali przesiedleni i żyją w tymczasowych obozach. My tam nie tylko stawiamy punkty medyczne tymczasowe, ale też pomagamy tam, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, bo to jednak jest trauma wojny. UNICEF Polska prowadzi kampanię na rzecz pomocy dzieciom na Bliskim Wschodzie, umożliwiając przekazywanie darowizn poprzez swoją stronę internetową. Przed misją Artemis najważniejszy moment. W nocy statek Orion okrąży Księżyc. To główne zadanie tej misji. Załoga będzie wtedy wykonywała serię zadań, mówi dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zacznie się od tego, że astronauci obejrzą piękny zachód Ziemi. Ziemia zacznie się chować za Księżycem z ich punktu widzenia. Potem będą lecieć w tej zupełnej ciszy radiowej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 kilometrów. Klimat. U nas nie ma zaćmienia słońca. Około 60% energii pochodzi z elektrowni wiatrowych i słonecznych. W kolejnych godzinach połowy prądu generować będą oze. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, na Pomorzu przeważnie umiarkowana lub dostateczna. W województwie lubuskim w lasach zagrożenie pożarowe jest duże, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie Śląsku i w Małopolsce średnie. To był serwis Trójki.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 Do wieczora ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem w 12 województwach. W nocy może padać także deszcze ze śniegiem na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w północno-wschodniej części kraju duże z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia maksymalnie 4 stopnie na Suwalszczyźnie, na Helu i w rejonach podgórskich. 10 w centrum kraju, 12 na zachodzie. No i wciąż silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Autopromocja. W klubie Trójki Audiodokumencie, dziś o 21 opowieść o dziewczynce wyrwanej z domu i skazanej na życie na zesłaniu. Patrzę, Sowieci wysiadają, na dwoje sań przyjechali. W reportażu Katarzyny Michala historię babci opowiada jej wnuk Henryk Paśnik, który po latach jedzie i odnajduje na stepie ślady swojej rodziny. I wtedy mówię tak, tutaj także żył mój dziadek Grigori Aganisjan. Da, w moją kumie żyją Aganisjanie. Na przejmujące spotkanie z autorką reportażu i jedynym żyjącym jego bohaterem zapraszam najmocniej Anna Dudzińska. Klub? Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Kilka minut po 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Ow!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 Wiosenna kumulacja LOTTO. Dziś Światowy Dzień Sportu. Ruszajmy w stronę szczęścia. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach LOTTO i na lotto.pl.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 Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP.me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe, 35% taniej do 14 kwietnia. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adria Mobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl żegnamy reklamy trójka program trzeci Polskiego Radia Dzień dobry państwu 9 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu w Światowy dzień sportu zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Oniewski dziś na no. dziś ten dzień no Sprawdziłeś? Nie, ale mogę się domyślać, bo dziś jest rocznica otwarcia pierwszych nowożytnych Igrzysk w Atenach. No to bardzo możliwe. W 1896 natomiast... roku. Dobry jesteś z historii sportu, natomiast dla nas Dzień Sportu jest codziennie, prawda? prawda. Nie ma dobrego dnia bez sportu. Jaka sytuacja, proszę pana, w Szczecinie? No i Legia prowadzi 1 do 0, 33 minuta i kto? Mileta Rajowicz, spodziewałby się pan z tego? No, Marek Papszons zapowiadał, że Mileta Rajowicz się przełamie i się przełamał. Pod nim powiedziałeś o tym prowadzeniu... Legi z, z taką wyraźną ekscytacją, więc wiemy, że kibicujesz Legi. Natomiast... We Ale ja wcześniej... najbardziej żeglarskiej Legii. <śmiech> I hokejowej. <śmiech> to świetnie. Natomiast wracając do rozgrywek piłkarskiej PK Ekstraklasy, Termalika Brugbet nieciecza wcześniej pokonała Piasta Gliwice 3 do 2. Radomiak w Radomiu po jeden remisową z motorem. Przed nami jeszcze spotkanie Lech i Gdańsk z Koroną Kielce. Sprawdzam też, jak wygląda sytuacja w rozgrywkach siatkarskich. No, bo tutaj dzisiaj bardzo ważny mecz. To jest spotkanie Zaksy Kędzierzyn Koźle z Aluronem Wartą Zawiercie. Przypominamy, że w pierwszym meczu Zaksa sensacyjnie wygrała w Sosnowcu, tam swoje mecze domowe rozgrywa w play-offach Aluron Warta. Warta, to, Warta w Cuglach wygrała m, tę pierwszą fazę rozgrywek, no a teraz w pierwszym secie jest 21 do 20 dla Warty. Teraz ja sprawdzę, co się dzieje na y, koszykarskich parkietach. Anglii Włocławek pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 90 do 81. W Sopocie Trefl podejmuje Legię Warszawa. Kończy się druga kwarta. No i punkt za punkt 48 do 46 dla Trefla. I jeszcze słówko o kolarstwie. Rozpoczęła się 65. edycja wyścigu dookoła Basków. dzisiaj czasówka w Bilbao niespełna 14 kilometrów. Wygrał Pol Seksas z grupy Decathlon. Drugą godzinę trzeciej stronę medalą. Muzycznie zaczynamy utworem uwielbianym nie tylko przeze mnie. So what do Leki Pearl Jam, 17 minut. Prawie 17 minut po godzinie 18. Numer telefonu do nas to 227 trójek. Krzysztof, że Szczycie na Siedle Słoneczne dla trzeciego programu Polskiego Radia Trójki, 1 kwietnia, jak tu przypominali z redaktorzy wszystkiego do z okazji urodzin i z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu, również dla mojej najlepszej redakcji sportowej programu trzeciego stronodalu wszystkiego najlepszego. I taki w śniegu z Dingu Szkoda, że Polacy przegrali ze środami i nie osłali na mundial jak zatrzysułam to, to jest ta szkoda? No wielka szkoda. Oczywiście. Ale co się odlecze to nie uciecze. Za cztery lata pojedziemy. A gdzie jest następny mundial? Pamiętasz? Zaraz mówię, czy muszę sobie przypomnieć. Ale jeszcze mistrzostwa Europy ta. najpierw. Tak, nie, no tutaj ta saga trwa. Dobrze, to teraz będziemy mówili nie o piłce, ale o żurzelku, no tak, tak? bo już w tym tygodniu rusza sezon żużlowej Ekstraligi. 10 kwietnia zmierzą się Unia Leszno z Włókniarzem Częstochowa oraz Sparta Wrocław z Falubazem Zielona Góra. Tytuł mistrzowskiego, tytułu mistrzowskiej obroni KS Toruń nieco później, bo na początku maja wystartuje cykl Grand Prix. O tym nowym sezonie z Rafałem Lewickim, menedżerem Artioma Łaguty oraz komentatorem Żurzla w Eurosporcie rozmawiał Adam Malecki, natomiast zanim będziemy słuchali, co powiedział Rafał Lewicki, to szybko sprawdzimy, gdzie są Mistrzostwa Świata w roku 2030 piłkarskim, piłkarskie w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. No to prawie blisko. <głos> Zależy gdzie. Indywidualnie, kto ci się wydaje teraz głównym faworytem, myśląc o tym nadchodzącym sezonie? No Widać, że czołówka ciągle jest dobrze dysponowana, tak? No mamy trochę zmian, szczególnie jeśli chodzi o Polskę, to w Grand Prix będziemy nadal jeździli na tych oponach bezdętkowych tak jak było, no w Polsce są z powrotem opony z dętką, jest to jakaś zmiana Na czym ta różnica polega tak naprawdę dla żużlowca? Motocykl pracuje trochę inaczej, szczególnie ze startu, wróciliśmy do rozwiązania, które było stosowane do 2020 roku przez wiele lat się nic nie działo, natomiast no już nie ma co tutaj roztrząsać. dlaczego jest powrót do tej dentki? jest jak jest, musimy się do tego przystosować na pewno jest inaczej, zawodnicy to mówią czy będzie bezpieczniej, czy będzie mniej upadku to zobaczymy, życie pokażę. Moim zdaniem, powrót do dentki to trochę taki krok w tył. No bo generalnie, w wielu dyscyplinach motorowych znaczących motocyklowych z dentek się odchodzi. Są systemy bezdętkowe, ewentualnie gdzieś w takich sportach typu gdzieś enduro i ten, no to są takie tak zwane musy wypełniacze, które zastępują dentkę. Dentka jest trochę rozwiązaniem archaicznym, tak, to mi się kojarzy zaraz moje dzieciństwo i, i dramat, kiedy na w kolażówce się zopało pane tak, na, na tym. Na to nie mamy wpływu i jakby nie sposób z tym dyskutować, tak, akceptujemy to, co jest. Czy się zmienić? układ sił, nie sądzę, bo ci, którzy byli Mocni nadal pokazują, tak Raidy Kertz, który deptał Bartkowi po piętach, to dzisiaj się liczy w Speedwayu. Taka dyspozycja dnia, można być dobrym jednego dnia, w kolejnym pojechać słabiej, ale ci najlepsi jednak tych wpadek dotują najmniej. Czy że będzie jeszcze ciekawsze dościganie w tym roku, jeżeli chodzi o kercza i Zmarznika? Czy jeszcze ciekawsze? Trudno powiedzieć. Myślę, że o to może być bardzo trudno, bo ten finał rozstrzygał się tak naprawdę na ostatnich metrach, tak? To jechali w kontakcie, ciągle tam jakikolwiek przypadek, los, defekt motocykla mógł zdecydować o tym, że że Mistrzostwo Świata nie trafiłoby do Bartka. On jest też, widzę, dobrze przygotowany. Ci, którzy jechali dobrze jadą. Myślę, że o, jedynym takim zawodnikiem, który mocno obniżył loty, to jest Patryk Ludek. Natomiast ja bym nie przesądzał, że to jest znacznik jakiegoś słabszego roku dla niego. On też ma doświadczonych ludzi wokół i myślę, że Będą w stanie gdzieś to poukładać i, i, i Patryk w tym roku wraca przecież do Grand Prix i, i my liczymy, że dołączy do, do Bartka z Marzlika, tak i do dominika Kubery. Bartek jest takim koniem pociągowym mocno, ale takiego drugiego, solidnego reprezentanta nam potrzeba, żeby nie wszystko było na barkach Bartka, żeby nie, nie on ciągnął ten polski żurel ciągle za uszy, a ciągnie go od lat i tym bardziej też szacunek dla niego, bo, bo to nie jest łatwa rola nie? być. Na tym topie tyle lat, z taką presją. Dla niego za każdym razem, kiedy jest drugi, to jest coś niedobrze. Nie? To jest fenomenalna cecha. Czuję się trochę szczęściarzem, że mogę być jakby świadkiem tej historii na żywo. I mnie to fascynuje. Mimo, że gdzieś z Bartkiem rywalizujemy, ale jesteśmy dobrymi kolegami. Za każdym razem, kiedy jest chwila, nam porozmawiamy. i Dzisiaj rozmawialiśmy akurat o dzieciakach. On ma dwóch chłopaków, ja mam trójkę, dwie dziewczyny i syna już pełnoletniego praktycznie zaraz. Bartek podzielił się ze mną taką informacją, że gdzieś ten młodszy Franio złamał nogę. Okazało się, że szybko gdzieś tam, prawie dwa mniej niż dwa tygodnie, sam sobie zdjął gips, już gdzieś chodzi i jakby widzisz Bartek, ty jak byłeś mały, to twój tata z tobą miał to samo, jak ty patrzysz i jesteś przerażony, więc to są takie ciekawe, poboczne historie, ale to też jest jakby dowód na to, że jesteśmy jedną sportową rodziną i kiedy jest moment rywalizacji, to jest poważna rywalizacja, ale kiedy jest czas na to, żeby po prostu być dla siebie kolegą, to warto też takie chwile znajdywać. A układ Ekstraligi, znowu Lublin, Toruń, Wrocław, to będzie ta trójka, która... Pieroma góra się wzmocniła, tak, jest Dominik Kubera i Andrzej Lebiediew. Na pewno będą wśród tej grupy, która będzie walczyła o medale. No grudziąc się też wzmocniła. a to jest drużyna, która gdzieś już jechała po raz pierwszy w półfinale. Liga znowu będzie ciekawa, widzę, że Częstochowa tak na dzień dzisiejszy wydaje się taką czerwoną latarnią. a Nawet Gorzów, który był wskazywany na no, takiego outsidera, no tutaj ma Jacka Holdera, trochę się też wzmocnił, jest Anders Thomson, więc wcale nie powiedziane, że nie, nie napisują niektórym drużyną krwi, ale jak miałbym wymienić takie te pierwsze 4-5 to jest Wrocław, Lublin, Torun, Zielona Góra i Grudziądz. Myślę, że między tymi pięcioma drużynami rozstrzygnie się walka. Najpierw wejście do półfinału, a później finał, a tam to jest dyspozycja tak naprawdę danego dnia. Trzeba tą formę zbudować na odpowiedni moment. Zeszłoroczne finały pokazały to, że mistrzem Polski z Toruń został dzięki atutowi własnego toru. Ta przewaga była tak duża, że mimo, że Lublin, który również miał przewagę własnego Toru, bo prawie, że odrobił dużą przewagę. Dzisiaj wygrywa się w dwóch meczach dobrą dyspozycją na, na, na własnym torze. Na pewno będzie fascynujący kolejny sezon No, no to czekamy, tak Emocji nie zabraknie, Ekstraliga już od lat jest najlepszą ligą na świecie Dużo się dzieje, kręci Oczywiście, że wszyscy jadą w interesie drużyny i cieszymy się, nieważne, że tam czasami pójdzie trochę gorzej Ale ta presja na zawodników też w lidze jest inna w Zawodnik nie chce zawieść drużyny Na Grand Prix mogę tylko mieć pretensje sam do siebie Oczekiwanie kibiców, sponsorów, działaczy jest, jest duże To też jest ciekawe Widzimy, że tych emocji nie brakuje I oby tak było też w tym sezonie z Rafałem Lewickim rozmawiał uzależniono od metanolu Adam Malecki. Zdobyłeś szczyty już bądź najlepszy i tylko czasem proszę chociaż za te Czy ty już bądź tym najlepszym I tylko czasem proszę chociaż zatecknij A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak Że teraz mijam Cię dwie ulice dalej Żeby nie łudzić się, że da się ocalić Słuchaliśmy Kaśki Sochackiej. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że Kaśka uwielbia piłkarską Premier League. Jest szansa, że podobno kiedyś pojawi się w naszej audycji sportowej i o tym opowie. Ale teraz nie o Kaśce, nie o Premier League, chociaż przy piłce pozostajemy. 22,7 trójek. Ja uważam, że Pan Hajto ma rację, bo faktycznie jak ktoś 57 razy, a na dzień dzisiejszy 60 razy wyjmuje piłkę z bramki, no to, to no niestety no nie jest dobrym nie jest przyzwyczajony do wpuszczania goli, ale to nie jego wina ten mecz. Uważam, że to jakby wina przede wszystkim całego sztabu. Z niepokojem patrzę w przyszłość, jak będzie wyglądał do naszej rezultacji w Lidze i w eliminacjach do euro, bo też kończy nam się pewne pokolenie piłkarskie. No ale właśnie to nowe zaczyna się objawiać i gra całkiem dobrze. Ja się nie niepokoję, a ty? Ja patrzę z optymizmem, chociaż z reguły patrzę z pesymizmem, jak wiesz, na naszą kadrę. Ja jestem z, jakby zwolennikiem daleko idącego spokoju, więc co będzie, to będzie na spokojnie. Albo zagramy, albo nie zagramy. Nie ma innego wyjścia. <laughs> No dobrze to rozszyfrowałeś, to teraz sprawdźmy jak wygląda sytuacja na siatkarskim parkiecie w Kędzierzynie Koźlu, bo tutaj gra idzie o dużą stawkę, o półfinał plus Ligi Panów, 25 do 22, pierwszy set dla Aluronu Warty Zawiercie, zatem tym razem nie, ma, nie było sensacji, ale w drugim secie Zaksa prowadzi 9 do 7, w tej rywalizacji, tu się gra do dwóch wygranych, mówimy o ćwierćfinale, 1 do 0 prowadzi Zaksa, ona sensacyjnie, przypominamy, wygrała pierwszy mecz na wyjeździe. Znamy za to dwóch półfinalistów w Rzeczonej Plus Lidze. To sekoresovia Rzeszów i Bogdanka lub Luk, Lublin. W pozostałych dwóch parach ćwierćfinałowych sprawa nie jest rozstrzygnięta. Podsumowanie dotychczasowej rywalizacji zaczynamy od broniącej tytułu Bogdanki i słów jej atakującego Mateusza Malinowskiego po drugiej trzysetowej wygranej z PGS Krombełchatów. Nie graliśmy najlepszej siatkówki, ale w pewnych momentach, w końcówkach szczególnie tutaj większe doświadczenie z naszej strony wyszło i większa przede wszystkim pewność siebie, bo ten zespół oprócz tego, że przegrał wiadomo o Final Four, to w tym sezonie oprócz tego nie zawodził w najważniejszych meczach, także zobaczymy, słyszałem, że jakaś niespodzianka w Jaszczębiu chłopaki mówili, że... Nie będą chcieli grać za bardzo tego meczu, bo nie wiadomo co z klubem, ale pokazali charakter i fajnie troszeczkę zmęczą Warszawę i siebie, więc mam nadzieję, że my będziemy mieli teraz trochę wreszcie tydzień czasu na odpoczynek na... Też porządne przepracowanie, bo dosłownie paru chłopakom też brakuje większej ilości treningu i myślę, że następną sobotę, jeżeli będziemy grali oczywiście z Warszawą, to będzie okazja do rewanżu i do tego, żeby się po prostu za tą przegraną z Lidze Mistrzów trochę odkuć. A spotkanie z Bogdanką było meczem numer 556 na poziomie ekstraklasowym dla rozgrywającego Skry Grzegorza Łomacza i jest to krajowy rekord. Na pewno jest to bardzo miłe wyróżnienie. Ta liczba wynika z tego, że po prostu gdzieś mi omijały kontuzje i nigdy nie wyjechałem za granicę. Dlatego tak się tego nazbierało. I niemniej jednak na pewno miłe święto. Szkoda, że takie słodko-gorzkie, bo... No bo przegraliśmy i odpadliśmy dwa razy po 0-3. Nie wiem, czy nie, dosyć pozostaje, na pewno mogliśmy troszeczkę więcej powalczyć. Pierwszy to na pewno, jasne, we Wrocławiu to było jeszcze, jak byłem w klasie maturalnej i nie wiedziałem, na czym polega siatkówka i wszedłem dosłownie na krótką zmianę. To był zupełnie inny Grzegorz Łomacz niż dzisiaj. Nie przywiązuję wagi tak naprawdę do tej liczby 556. Ja się czuję dobrze, siatkówka sprawia mi bardzo dużą frajdę. Tak naprawdę to coraz większą, najważniejsze, że jest zdrowie, odpukać. I mam nadzieję, że jeszcze trochę radości kibicom dam. Gratulujemy panie Grzegorzu. Proszę grać dalej co najmniej do tysiąca występów w Plus Lidze. W dwóch spotkaniach awans załatwiła sobie nie tylko, nie tylko Bogdanka, także Resowia. Też bez straty seta w obydwu spotkaniach pokonała AZS Indyk Pol Olsztyn. Po drugim podsumowanie o podsumowanie został poproszony przyjmujący ekipy z Podpromia Artur Szalpuk. Myślę, że graliśmy dobrze na zagrywce i dzięki temu dobrze graliśmy też na bloku. Nie zawsze robiliśmy to na wyjazdach, a myślę, że w całej tej serii to ustawiło ten playoff. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. Nie mamy czasu na regenerację, ale tak już gramy gdzieś od miesiąca i dajemy radę. Czasami ktoś cierpi bardziej, czasami ktoś mniej, ale jesteśmy w miarę zdrowi i gotowi na kolejne wyzwania. Dla mnie dalej faworytem jest zawiercie. Nie będę tu jakoś procentu wymieniał, ale dalej są zdecydowanym faworytem tego ćwierćfinału, ale na pewno to sobie zawężyli margines w tym pierwszym ćwierćfinałem i drużyna Skędzierzyna oczywiście też zagrała bardzo dobrze. Niepocieszony po meczu oczywiście był trener AZS-u Daniel Pliński. Resowie absolutnie przyjechała nabuzowana, nabita. Dużo takiej pewności siebie po drugiej stronie siatki. moim zdaniem nam troszkę tej pewności siebie zabrakło. Dużo też piłek w tych dwóch meczu, Jak ktoś prześledzi, kiedy ustawiliśmy dobrze blok, piłka wracała na drugą stronę w tych się stach Bardzo dużo takich piłek Resowie podbiła i dzięki temu się napędzała i miała z tego kontrę i kończyła bardzo często. Piłki robiła z tego punkt i myślę, że to są takie rzeczy, które absolutnie napędzają zespół. Ja dzisiaj na pewno jestem smutny, rozgoryczony bo e, marzyliśmy o tym, żeby awansować do, do pierwszej czwórki i, i pobić się mocy z Resowią. Ale no wyszło jak wyszło. Wygrał zespół zdecydowanie lepszy. W starciu PG Projektu Warszawa z Jastrzębskim Węglem skazywana na pożarcie drużyna z Górnego Śląska traci przecież finansowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej na kolejny sezon po porażce w Warszawie. Przed własną publicznością pokazała charakter i wygrała połtajbereku. Mówi libero Jastrzębskiego. Mm, no i właśnie dowisałem, kto zaraz sobie przypomnę. Yy, dobrze, gramy, ale ja zaraz sobie przypomnę, kto jest libero Jastrzębskiego Węgla. Niesamowicie, ważny mecz dla nas. Graliśmy tak jakby to był ostatni mecz, a nawet nie tak jakby, bo to mógłby być jakbyśmy przegrali, więc każdy dał w siebie wszystko i możemy się tylko cieszyć, że, że te trzy sety padły po naszej stronie. W siatkówce jest tak, że można przegrać set do zera, a następne trzy wygrać i wygrać już raz trzy punkty. Także mimo tego seta, przegranego do jedenastu, później tak naprawdę różnicą dwóch punktów wygraliśmy czwartego seta i tajbreka i to my wygrywamy. Nic, nie mamy do stracenia, jedziemy, walczymy. Co ma być, to będzie, a możemy tylko coś zyskać. I co, dopisałeś już? <grystwem> <grystwem> Maksymilian Graniczny tak sprawdziliśmy Ja też miałem tutaj na wdechu że tak powiem <grystwem> zapatrzyłem się w wynik, bo Zaksa w tej chwili gra z Wartą 15 do 10 w secie numer 2, pierwszy wygrała Warta 1 do 0, przypominamy, że Warta i Projekt są w półfinale, przepraszam, w półfinał, najpierw w Final Four, czyli najpierw półfinał potem czyli w minor, ewentualnie w tak? finał no kto wie, kto wie, może będzie polski finał chciałoby się. Pewnie, żeby się chciało tak sobie przypomniałem, że wczoraj rozmawialiśmy Słuchaj, słuchaj o tym, że dobrze jest prowadzić audycję we dwóch, bo zawsze kolega poda Ci rękę. Tak mi podałeś. Tak, a szkoda, że nie przed wypowiedzią. No dobrze, zagrajmy. We'll Gościem trzeciej strony medalu jest nasz znakomity Panczynista Storo krótkiego, Michał Uniewiński. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Widzimy się po niedługim czasie, miesiącu o igrzyskach olimpijskich. Kuszy opadł. E, jak oceniasz na chłodno swój start w Igrzyskach? O, jeszcze ja nawet sam nie zdążyłem jeszcze na, na chłodno do Czyli nie do końca opadł. Jeszcze nie do końca opadł, no bo tak naprawdę jeszcze tydzień temu ścigałem się w Mistrzostwach Polski, więc e, dopiero e, kurz dla mnie opadał od, od, od tygodnia, można powiedzieć. E, jeszcze w międzyczasie były Mistrzostwa Świata, więc e, dopiero teraz zacząłem ten okres e, roztrenowania, wchodzenia w pełen luz. E, i myślę, że jeszcze nawet nie, nie przypatrywałem się tak temu wszystkiemu. Tak na, na szybko mogę powiedzieć, że mm, takie przemyślenia miałem e, 4 lata temu. Jeśli ktoś by mi powiedział, że te igrzyska będą w taki sposób, sposób wyglądać, to w sumie byłbym zadowolony. Ale po ubiegłym sezonie e, oczekiwałem trochę więcej, e, miałem e, wiele większe wymagania, ale to jest jakby okej okay i, i po prostu muszę teraz e, z tego co w tym sezonie, jak ten sezon wyglądał y, mam bardzo dużo danych zebranych, mogę przeprowadzić analizę i wyciągnąć jakieś wnioski ale na, ten, na to czas jeszcze przyjdzie. A takie pierwsze twoje wnioski no bo zasugerowałeś, że rok temu spodziewałbyś się więcej. Mm, pierwsze wnioski. Szczerze, ciężko jest mi powiedzieć czy coś zrobiłem źle, czy coś zrobiłem gorzej, bym powiedział, że wszystko, co mogłem zrobić, to zrobiłem, e, co, co leżało po mojej stronie, to zrobiłem, e, do wszystkiego się przyłożyłem, nie mam sobie tak naprawdę nic do zarzucenia, ale zadałem sobie pytanie... Mm bo mój kumpel z drużyny, z jakby z drużyny, trenuje ze mną, ale on jest z Łotwy, hmm. Roberts, on zdobył medal podczas igrzysk. I sobie zadałem pytanie, co on takiego zrobił lepiej, albo co on takiego zrobił, czego ja nie zrobiłem. I nie ma takiej rzeczy tak naprawdę, której on by zrobił, przyłożyłby się bardziej niż ja, czy są takie rzeczy, które ja nie zrobiłem, a on zrobił. I jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to chyba to, że on miał o wiele więcej luzu mi troszkę, może trochę luzu zabrakło, ale to jeszcze... Obie no przecież ty jesteś człowiekiem no. rozwanym ze wszech miar. Ale bardzo chciałem, ale bardzo bardzo no. chciałem. E... I to jest ta nauczka, co? Bardzo, bardzo możliwe. Jakby ogólnie bym powiedział, że w, e... w czasie samych igrzysk miałem w miarę luz, ale może zabrakło trochę luzu przy procesie treningowym, mm. bo bardzo chciałem, ale jakby też to jest jakaś tam, tam lekcja, żeby... E... Poza tym, żeby skupić się, żeby zachować spokój podczas zawodów, również w procesie treningowym też trzeba ten luz y, mieć, a nie być mm -hmm. na takiej zasadzie, że wszystko musi być dopięte, y, wszystko musi się zgadzać, tylko trzeba dać też troszkę luzu właśnie w tym procesie treningowym. Michał, pewnie nie jestem jedyną mm. osobą, która podczas igrzysk miała okazję przyjrzeć się w takiej dłuższej perspektywie, jak wygląda wasza rywalizacja. Ja odniosłem takie wrażenie, że tam jest bardzo dużo przypadkowości, że no, musisz szykować się na kompletnie niespodziewane historie. Mm, tak, tu w pełni się zgadzam. E, jeśli chodzi o short track, to myślę, że to jest... E, znaczy akurat jeśli chodzi o, o wszystkie dyscypliny na, na igrzyskach, myślę, że tak. E, przyjeżdża ilość osób e, na igrzyska, powiedzmy 10 tysięcy osób. 50% z tego, czyli te 5 tysięcy, nie przyjedzie, bo głowa zostanie po prostu mhm. gdzieś, jakby nie nie, nie dźwigną tego psychicznie, więc przyjeżdża tylko połowa, która dźwignie to psychicznie, czyli mamy 5 tysięcy osób, które dźwigną to psychicznie, ale jeszcze połowa tych osób ma szczęście, druga połowa tego szczęścia nie ma. Ale w waszej dyscyplinie to, to An, szczęście i, jest rzeczywiście kluczowe. I, i, I u nas to jest naprawdę, mm, ja bym powiedział tak, wiele, wiele takich już miałem momentów w swojej karierze, gdzie nie potrzebowałem szczęścia, żeby medal zdobyć, hmm. ale tylko troszkę nieszczęścia, wystarczy, żeby tego medalu nie mieć i, i u nas jest to, y, szczególnie się to wyróżnia, bo to nieszczęście nawet nie musi wynikać y, czy z błędu, czy powiedzmy z jakichś aspektów losowych, tylko na przykład z błędu innej osoby, no właśnie, która cię podcina dokładnie, i jedziecie dokładnie. razem w bandę. Dokładnie, więc y, w tym momencie nie za wiele można zrobić. Ale też trzeba po prostu się z tym pogodzić, no jednak myślę, że nie czuję się jakimś przegranym, na pewno, na pewno nie myślę tak o sobie. Są osoby, które mają o wiele gorzej ode mnie na przykład, myślę, że, prosty przykład to jest e, świetny łyżwiarz e, z toru krótkiego William mm -hmm. e, z Kanady, który przed igrzyskami wszyscy nie zastanawiali się po jaki medal jedzie, tylko ile złotych przywiezie. Mm -hmm indywidualnego żadnego medalu nie zdobył, więc y, myślę, że o może mieć ciężkie chwile ja tak naprawdę y, po tym też jak, jak ciężki był ten wymagający to nie jestem y, jakby smutny nie jestem rozgoryczony, mówię nie jestem przegranym ale też y, nie mam satysfakcji z tego. Chciałem cię podpytać gdzie dziś jest polski short track, bo my żeśmy żyli takim przekonaniem po tych wcześniejszych latach, że jesteśmy niemalże potęgą, a, a tak chyba wcale nie jest. Hmm. Patrząc na, na wyniki na igrzyskach. Hmm. Ciężko jest mi, mi powiedzieć tak naprawdę, co, co się stało w sumie na igrzyskach, bo tak jak mówię, jakby ja w moim odczuciu zrobiłem wszystko, mhm. może faktycznie troszkę przy tym zatraciłem siebie i troszkę zabrakło tego właśnie takiego luzu w treningu, ale jeśli chodzi o sam performance na igrzyskach, sam nie wiem w sumie, może to jest bardziej pytanie do trenerów, mhm. nie, nie do mnie no tak. y bo jednak ja po prostu jakby wykonuję zadania i, i, i, i, i tak to wygląda też mega dużym wyzwaniem mm, szczególnie tutaj mówię o sztafecie mieszanej bardzo dużo popsuło to, że miałem bardzo mało czasu pomiędzy moim biegiem na 1000 metrów, a do sztafety mieszanej. Wiadomo, może powiedzieć, że o, dla wszystkich przerwa jest taka sama, no niestety nie jest taka sama, ponieważ ja jechałem w ostatnim biegu na 1000 metrów i jechałem w pierwszym biegu na sztafecie mieszanej no i w momencie, w którym ja skończyłem swój bieg, yy, przyszedłem do szatni Dopiero do mnie doczało, zaczęło dochodzić to zmęczenie, bo nie, to nie no jest właśnie. tak, że po prostu. Nie yy, odcinacie na mecie, tak? Nie odcinacie na mecie, tylko no dopiero do, dochodzi później. Do mnie dopiero dochodzi zmęczenie, a do mnie mówią, że za 10 minut muszę znowu jechać. I, okay. i to było po prostu mega duże wyzwanie. Yy, może nie tyle, co nie dźwignąłem tego, ale też nie spodziewałem się, że takie coś może być. Byłem gotowy na wiele scenariuszy, ale że będę miał ostatni bieg i pierwszy bieg, no to to jest coś, na co nie miałem wpływu i ciężko było się w ogóle na to przygotować. Ale. No trudno, no jakby nie mam już na to wpływu, jest to za mną. I teraz co, trzeba się skupić na tym, żeby y, troszkę y, na pewno psychicznie y, popracować nad sobą, żeby złapać y, ten luz, który jednak był... Y, którego trochę brakowało na pewno, ale też to, że to był sezon olimpijski, który jest po prostu wymagający dla każdego i każdy na pewno był pod bardzo dużym ciśnieniem w trakcie tego sezonu i myślę, że wielu innych sportowców ma taki sam cel, żeby teraz po prostu wyluzować, wrzucić niższy bieg i troszkę złapać tego, tej świeżości też. Gdzie będziesz wrzucał ten niższy bieg? Gdzie planujesz od jakiś odpoczynek? W moim ulubionym miejscu na ziemi, czyli w Białymstoku, bo, bo jednak... Jestem zmęczony wyjeżdżaniem, mm -hmm. tak szczerze. No właśnie. I tyle tych wyjazdów jest w ciągu roku i przez te ostatnie 4 lata tyle się najeździłem, że chcę po prostu pobyć w swoim rodzinnym mieście. Ze swoimi wspaniałymi rodzicami. Ze swoimi rodzicami, z moją dziewczyną. Mm -hmm. Z rodzeństwem nadrabiam no, też czas po prostu, który po prostu leci nieubłaganie i widzę się z nimi mało. Właśnie pierwsza rzecz w ogóle, którą zrobiłem po... Po powrocie z Gdańska, bo wróciliśmy z Gdańska w niedzielę, w poniedziałek od razu pojechałem właśnie do, do brata, który mieszka niedaleko stoku i, i do babci, bo po prostu sobie pomyślałem, dobra, to jest ten czas, w którym ja mogę po prostu ponadrabiać ten, ten czas, szczególnie, że babci, babci dawno nie widziałem, jeszcze brata jak brata, ale babci naprawdę da, dawno nie. No to nadrawiaj ten czas i bardzo dziękuję, że trochę czasu znalazłeś na to, żeby wpaść do trójki. E, zdecydowanie. No teraz jestem akurat w Warszawie, moja siostra jest tu, może jeszcze uda się e, coś e, zorganizować. Michał Niebielski, był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia. usłyszenia. Patrzymy na to co się dzieje w Szczecinie, tam Legia prowadzi już 2 do 0 z Pogonią, zbliża się pierwsza godzina gry, 57 minuta. Patrzymy też na to co dzieje się na parkiecie w Kędzierzynie Koźlu, Zaksa gra tutaj za Loranem Wartą Zawiercie, pierwszy set zgodnie z planem do, dla Warty do 22, ale w drugim Zaksa ma w tym momencie piłkę setową, wygrywa 24 do 20. My krążymy tutaj wokół tematu Wielkiej Nocy, zastanawiając się nad, nad życiem, No a w Stanach Zjednoczonych upływa ona pod znakiem sportu. Za Oceanem Święto celebrowane jest tylko w niedzielę i w ten dzień tradycyjnie Amerykanom towarzyszy między innymi koszykówka, NBA. Nie może jej zabraknąć się przy świątecznych stałach, tym bardziej, że USA ma teraz swojego 19-letniego bohatera, koszykarza. Cooper Fleck nie tylko zadziwia, ale też inspiruje. Ameryka zachwycona jest wyczynami 19-latka z Dallas Mavericks. To kolejna gwiazda ligi. Wybrany z numerem 1 w poprzednim drafcie Koszykarz. Regularnie kończy mecze z dwucyfrową zdobyczą punktową. Średnio ma ich w sezonie 21. Wyczyny jednak z ostatnich dwóch spotkań Coopera wręcz szokują. Najpierw w ciągu 34 minut gry. Koszykarz uzyskał 51 oczek przeciwko Orlando Magic. Został on pierwszym nastolatkiem w historii NBA, który osiągnął barierę 50 punktów. Wielkanocną niedzielę dallas Mavericks zagrali przeciwko Los Angeles Lakers. Cooper Fleck nie zwolnił tempa i tym razem zdobył 45 punktów, czym przyćmił wielką gwiazdę jeziorowców Lebrona Jamesa, który tych punktów uzbierał 30 Zespół z Teksasu ostatecznie pokonał Lakers 134-128. Takie spotkanie jak to ostatnie pokazuje na co mnie stać mówił na konferencji prasowej koszykarz teksańczyków i podkreślił, że wzoruje się właśnie na Lebranie Jamesie. Myślę, że zrobiło się całkiem fajnie. Zagrałem przeciwko Lebronowi, oglądałem jego mecze jeszcze jako dzieciak, podążałem za jego karierą. Wszystko, co robi, jest bardzo imponujące. Każdy marzy o tym, aby osiągnąć chociaż na miastkę tego, co James. Moje marzenia właśnie zaczęły się spełniać. To wszystko jest naprawdę niesamowite. Mówił Cooper Flack, a sam Lebron James tak wypowiedział się o rewelacyjnym dziewiętnastolatku. On już jest wyjątkowy. Już od jakiegoś czasu śledzę jego karierę, od rozgrywek akademickich, co wnosi do drużyny i jak prezentuje się na parkiecie. On cały czas staje się po prostu lepszym graczem, podsumował James w ostatnich dniach. Gwiazdor Los Angeles Lakers znów zapisał się w historii, ustanawiając rekord liczby zwycięstw w NBA, wyprzedzając legendę koszykówki Karima Abdullah Jabara. James ma na koncie tych zwycięstw 1229. W ostatnich dniach błysnął nasz Jeremy Sochan. W pojedynku przeciwko Chicago Bulls zagrał 17 minut. To najdłuższy mecz Polaka w barwach nowojorczyków. Nasz zawodnik zdobył 7 punktów, do tego dołożył 8 zbiórek. Knicks uznali Suchana defensywnym graczem meczu. Z ciekawostek dotyczących Ligi NBA to do gry wrócił gwiazdor Golden State Warriors Steph Curry. Nie mógł grać przez ostatnie dwa miesiące. W przegranym 116-117 meczu z Houston Rockets Curry uzyskał 29 oczek. Sezon zasadniczy najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie jest na ostatniej prostej. Po 10 drużyn z obu konferencji zapewniło sobie grę w playoffach lub w turnieju play-in, który daje dwie ostatnie przepustki do drugiej rundy. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlawski. 7 minut zostało do godziny 19. Trzecią stronę medalu zawsze kończymy korespondencjami piłkarskich Lig, z piłkarskich Lig europejskich, tych najważniejszych. Tym razem po prostu podpowiemy, co się ciekawego wydarzyło. W Hiszpanii wydaje się, że losy Mistrzostwa są już prawie przesądzone po tym, jak Barcelona pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, a Real Madryt przegrał z kolei na wyjeździe z Majorką. 1 do 2. Co w Anglii, Darku? Puchar Anglii w Anglii. Śmiert finały Manchester City, Liverpool 4 do 0. Southampton Arsenal 2 do 1. West Ham Leeds to wczoraj 2 do 2. Wcześniej było 4 do 2. Chelsea 7 do 0. Pokonało Port Vale. Jeżeli chodzi o Włochy, to tutaj na prowadzeniu ciągle Intermediolan, w Niemczech, bramka Jakuba Kamińskiego dla FC Kelni, będziemy się żegnali. Elżbieta Różycka, Elżbieta Malinowska, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski do usłyszenia za tydzień, Właśnie w niedziela, nie za tydzień.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 Ogłoszenie społeczne Zapraszamy do reklamy Ostatnio ciągle czuję się pełna Kiedy znów poczuję się jak dawniej Spytaj swoją wątrobę To może być znak, że nie domagam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 Max Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.